Witam, no właśnie, wczoraj pisałem o tym, że warto, należy określić cel główny, a dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jaki jest skutek tego. Wczoraj tak przyszło mi do głowy, że fajną rzeczą, dosyć ciekawą, cieszącą się dużym, pop dużą popularnością są podcasty, że chciałbym właśnie takie zacząć nagrywać. No i właśnie pomysł, cel i później realizacja. Okazuje się, że właśnie tu przypadek, znalazła się strona, opis, tutaj gdzieś jakiś wpis na blogu, tutaj filmy na YouTubie i w bardzo krótkim czasie po prostu udało mi się wykonać taki podcast, co właśnie w tej chwili można usłyszeć. Zdołałem ustalić sobie, gdzie warto hostować takie pliki, założyłem konto, dowiedziałem się właśnie jak wkleić na blog taki podcast. No a to przede wszystkim dla mnie jest ważne, że Pokazałem sam sobie, a także może i słuchaczowi, o sobie, która w tej chwili to słucha, że określony cel jest czymś naprawdę ważnym, że rzeczywiście kształtuje później to, co się dalej będzie działo, to co się wydarzy i dalej sądzę i myślę, że warto się właśnie tu w tym kierunku edukować, że warto dążyć do coraz większej inspiracji we własną stronę, aby, aby coraz częściej, coraz głębiej te cele sobie określać i je realizować ku swojej wielkiej satysfakcji i radości. To tyle na dzisiaj w tym króciutkim podcaście. Do usłyszenia. Zapraszam ponownie.